To są informacje Polskiego Radia 24. Koalicja i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością w aferze Zonda Krypto. W sprawie pojawiły się rosyjskie wątki. Było spotkanie z ludowcami, zabrakło czasu dla Polski 2050. Waży się przyszłość minister klimatu przed czwartkowym głosowaniem w Sejmie. Wielki sukces zbiórki na walkę z rakiem u dzieci w ramach akcji Łatwoganga zebrano ponad 280 milionów złotych. Minęła ósma. Rafał Boguta zaprasza. To jest bardzo gruba sprawa. Tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przykomentuje doniesienia Gazety Wyborczej, która, przypomnijmy, przekazała, że kontrolę nad spółką Zonda Krypto w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie powiązani z tzw. mafią tambowską. Wicepremier zwrócił uwagę, że prezydent i opozycja dowiedzieli się o tym na tajnym posiedzeniu Sejmu. To, że potem mieliśmy kolejne weto i kolejna odmowa przełamania weta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 Po raz, że w grę wchodziło bezpieczeństwo pieniędzy naszych rodaków, a dwa bezpieczeństwo narodowe. Na zarzuty odpowiedział prezydent. Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut. Rozliczcie siebie, nie opozycję. Tak czytamy m.in. we wpisie Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że na początku tego miesiąca giełda kryptowalut przestała wypłacać swoim klientom zgromadzone środki, a prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, prawdopodobnie wyjechał do Izraela. Głosowanie za wnioskami opozycji kończy współpracę koalicyjną. T tymi słowami minister obrony i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wniosku o wotum nieufności dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski. Podpisało się pod nim około 100 posłów, głównie z Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Władysław Kosiniak-Kamysz jest przekonany, że wniosek w czwartek w Sejmie upadnie.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 I wracamy do normalności. Minister Paulina Henik-Kloska spotkała się wczoraj z władzami ludowców. Nie doszło natomiast do jej spotkania z Polską 2050. Klub jednak chce dać jej jeszcze jedną szansę. Przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że na pojutrze zwołano jeszcze jedno posiedzenie klubu, na którym zapadnie ostateczna decyzja w sprawie losów minister klimatu. Ta decyzja jest jasna, że po prostu nie przyszła. Rozmawiamy w czwartek rano, samego rana klub, ostateczna decyzja, komunikacja i działanie. Wiadomo natomiast, że Polska 2050 będzie głosować w czwartek za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności dla minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Bezpieczeństwo w regionie, współpraca gospodarcza i rozwój wspólnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych to najważniejsze tematy, jakie omówią w chorwackim Dubrowniku uczestnicy szczytu inicjatywy Trójmorza. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Z jakim przekazem przyleciał do Chorwacji? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.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 W informacjach teraz w Waszyngton, gdzie wizytę rozpoczęła brytyjska para królewska. Król Karol III i królowa Camilla spotkali się z amerykańską parą prezydencką, wzięli też udział w przyjęciu w rezydencji brytyjskiego ambasadora. Na dziś zaplanowana jest oficjalna ceremonia powitalna i ro robocze rozmowy w Białym Domu. Wieczorem odbędzie się oficjalna kolacja na cześć brytyjskiego monarchy. Tegoroczna podróż do Waszyngtonu jest pierwszą wizytą Karola III w USA jako monarchy i stanowi część obchodów 250. rocznicy podpisania deklaracji niepodległości. Ponad 282 741 tysięcy złotych udało zebrać się w akcji e, Disna Raka, zorganizowanej przez in, w influ, Influencera, łatwoganga i rapera BDOES-a. W akcję zaangażowali się artyści, sportowcy i influencerzy. Między innymi Iga Świątek, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura, Borys Boryszycka, Tarzyna Nosowska, Roxy Węgiel, Sana, Doda czy Martyna Wojciechowska. O sukcesie zbiórki zdecydowała m.in. osobowość organizatora akcji. Z komentował ekspert do spraw marketingu internetowego Karol Wyszyński. Jak wyjaśniał w Radiu Białystok, zainteresowanie transmisją wzrastało z każdą godziną, bo tak działa algorytm YouTube'a.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 dotyczące wydawania tych pieniędzy. To były informacje Polskiego Radia 24. W dzień na przeważającym obszarze kraju będzie raczej słonecznie, tylko na północy i północnym wschodzie możliwy będzie słaby przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. I w tych regionach temperatura będzie najniższa od 7 do 9 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 15 stopni. Poranek w Polskim Radio 24. Już 8 na zegarach, Rok Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i niezwykle się cieszę, że wybierają Państwo Polskie Radio 24. Przed nami wtorek, 28 dzień kwietnia, 118 dzień roku. Słońce będzie nam towarzyszyć w sumie przez 14 godzin i 45 minut a zajdzie 4 minuty przed godziną ósmą. Imieniny obchodzą dzisiaj Ludwik, Paweł, Patryk, Piotr, Teodozja, Waleria i Witalis. Najlepsze życzenia Państwu składamy. W studiu już jest nasza kolejna rozmówczyni. Czas na drugą polityczną rozmowę poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, posłanka. Dzień dobry. Dzień dobry. Najlepsze życzenia dla syna z okazji urodzin. Dziękuję. Które to już urodziny? O, dwudzieste no to dorosły, już dorosły syn, to, to prawda. To tym bardziej pozdrawiamy. Mam nadzieję, że słucha. Mamy w Polskim Radiu 24. Potrzebna jest publikacja aneksu do raportu o likwidacji WSI? No. Ja mam zawsze takie mieszane uczucia, bo z jednej strony jawność jest ważna pewnie dla wielu naszych słuchaczy, a z drugiej strony im więcej jawności, jeżeli chodzi o służby, tym dobrze nie jest. Już sama publikacja lata temu samego raportu wzbudziła wiele kontrowersji, bo nie tylko chodziło o ujawnienie pewnych rzeczy, które się nie powinny były Wydarzyć, ale także chodziło o, o zarzuty wobec tego, że ujawniono wiele z kuchni działania polskich służb, co dobre dla służb nie było. Te. W tej chwili, czy ujawniać aneks, czy ujawniać wszystko. Um, Pytanie, co w tym aneksie jest, pytanie, czy na przykład pan Cęckiewicz znał treść tego aneksu, kto... Jak kto się domyślam, był jego współautorem. Był jego współautorem, więc pewnie wiele rzeczy wiedział. No, pytanie, kto na tym zyska, kto na tym straci. To ja bym jeszcze postawił jedno pytanie. Kogo to w ogóle obchodzi? Tak, to to jest chyba zasadnicze pytanie, bo to jest przecież już tyle lat od publikacji samego raportu. Więc chyba to interesuje historyków takich jak pan polityków może mniej, chociaż Jarosław Kaczyński nie jest specjalnie zadowolony z tej perspektywy, zważywszy na to, że mogą tam być informacje o tym, kto się na tym majątku uwłaszczał, bo wątpliwości, tak jak były lata temu, co do jego interesów i interesów środowiska braci Kaczyńskich, myślę tutaj o Srebrnej, Nadal, nadal są, ale chyba ym, jakiegoś wielkiego skandalu czy zainteresowania y, tym aneksem w przestrzeni publicznej nie będzie. A jak Pani to interpretuje politycznie? Dlaczego prezydent decyduje się to, na taki ruch? Czy to jest element jakiejś gry, czy, y, czy chęć poróżnienia, chęć polaryzacji? Jak Pani na to patrzy? Myślę, że pan prezydent usiłuje pokazać, że po tej prawej stronie jest najważniejszym graczem, że to on wyznacza reguły gry, że to on ma tutaj wszelkie buławy w ręku. Czyli taka dominująca taka postawa. Taka dominująca postawa i no przecież ma tą świadomość, o której ja powiedziałam, że z publikacji tego aneksu nie będzie zadowolony Jarosław Kaczyński. I myślę, że na swoją dominującą pozycję i na pozycję tego, który nie tylko tym jest głównym rozgrywającym, ale absolutnie kapitanem tego zespołu, pan prezydent gra i jakieś tutaj um, argumenty, że um, jest to jakiś gest wobec odwołanego pana Cęckiewicza, no, chyba nie mają znaczenia. Pan Cęckiewicz um, przestał być szefem BBN-u, dlatego że sobie pozwolił na krytykę wobec pana prezydenta. Tak pani tak, uważa? Tak, tak uważam, bo sytuacja, w której e, doradca pana prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego krytykuje wizytę prezydenta na Węgrzech i poparcie, które on złożył e, Orbanowi. E, może krytykował, bo już wiedział, że i tak jest na wylocie. Może, może i tak było, bo zachwycony na przykład wsparciem, poparciem dla Trumpa chyba też nie był. Um, no i jeszcze odcina się od zonda krypto. Od, od, odcina się od zonda krypto, w związku z tym um, być może jego los był przesądzony wcześniej, a być może kwestia tej otwartej krytyki, a nie takiego subtelnego odcinania się zaważyła. Czyli jakby miała Pani odpowiedzieć na takie bardzo proste pytanie, publikować czy nie publikować? Um. Ja bym jednak nie publikowała, ze względu na to, że są pewne koszta prowadzenia działalności przez służby, i, e, które raczej nie powinny, nie powinny być ujawniane. Raczej wszystkie państwa demokratyczne chronią pewne tajemnice, chronią kuchnię działania swoich służb. Niekoniecznie to tak wygląda jak w Bondzie, czy w innych filmach szpiegowskich, więc... E, nie publikowałabym, zostawiłabym ten raport do zainteresowania historyków i, i, i chyba tak, taka jest ogólne przekonanie społeczeństwa. Myślę, że wiele osób z tych, które mówią publikować, publikować pewnie nawet tego, tego aneksu nie przeczyta. On nie wzbudzi specjalnego, specjalnego zainteresowania. Myślę, że w tym wąskim gronie tych, którzy się kłócą o pozycję i rolę pana Macierewicza w tej najnowszej historii i służb, i Polski. No to wzbudzi duże emocje, ale społeczeństwa raczej nie. To zmienimy temat, pani posłanko. N nie miałaby pani ochoty zagłosować za odwołaniem minister zdrowia Jolanty sobierańskiej Grędy? No, pani hmm, ministra Sobierańska-Grenda hmm, wiele rzeczy obiecywała na początku swojej spełnienia przez siebie funkcji ministry. Nie wszystkie rzeczy dotrzymała. Tych postulatów, które zgłaszała Lewica, której przypominam już naszego wiceministra, świetnego specjalisty w ministerstwie, nie ma więc naturalnych... mówimy Wojciechu Koniecznym. O, o panu ministrze Wojciechu Koniecznym. Więc jeżeli w tej chwili o wotach nieufności kierowanych w stosunku do ministrów mówi się jako o rachunku krzywd bądź zawiedzionych nadziei, no to pewnie sporo osób w Lewicy jest krytycznych wobec pani ministry sobierańskiej grędy, ale ja przypominam, i chyba należałoby to przypominać do znudzenia, że wotum nieufności zgłaszane przez opozycję to nie jest merytoryczna debata o tym, co się udało, co się nie mhm. udało, o osiągnięciach czy braku osiągnięć danych ministrów. To jest element rytuału politycznego. Teatr. To jest zwykłe teatrum polityczne, więc wiadomo, że wszyscy w tym teatrum mają do wypełnienia określoną, określoną rolę. I mimo, że m, trudno powiedzieć, żeby Lewica była entuzjastyczna, wobec poszczególnych ministrów. Ale, ale... Jednak mamy własnych ministrów i jednak tą naszą agendę w rządzie realizujemy. I choć mamy pewnie pretensje zastrzeżenia do różnych innych ministrów, to jednak mówimy, to jest nasz rząd i my za niego Jasne. odpowiadamy. Jasne. To, to wiadomo, że jak opozycja zgłasza wniosek o odwołanie, to znaczy, że ten minister w tym, w tym, w tym głosowaniu nie przepadnie, ale, chociaż... ale różnie może być po kilku tygodniach, czy po kilku miesiącach. Bo to jest. Czyli pani by kwestia. chciała dymisji minister zdrowia? Ja bym chciała, żeby pani minister rzeczywiście dotrzymała tych obietnic, które składała m.in. innymi. Boże, to na razie idzie, idzie w zupełnie, odwrotnym, idzie w zupełnie kierunk odwrotnym kierunku. I ja bym chciała, żeby z panią ministrą, ale także z panem ministrem Domańskim rozmawiać naprawdę na poziomie już dużego za, zaawansowania na temat propozycji lewicy, jak ten system Podatek ochrony zdrowo, jak ten system ochrony zdrowia naprawiać. Pani, Pani posłanko, no ale przecież to ja nie wierzę w to, że, że te cięcia w e, badaniach diagnostycznych, w poradniach specjalistycznych, cięcia w operacjach na zia, za, zaćmę. <grym> że pani minister Sobierańska-Grenda robi to bez wiedzy i bez zgody pana kierownika, czyli premiera Donalda Tuska. A no przecież to jest niemożliwe. Pan hmm, premier Donald Tusk wziął pełną odpowiedzialność za Ministerstwo Zdrowia, więc ma pan na pewno rację, mówiąc, że nie robi to bez, bez jego pozwolenia. Tylko więc... wie pani, nikt z rządu z otwartą przyłbicą, ani premier, ani rzecznik rządu, ani minister zdrowia, ani rzecznik Ministerstwa Zdrowia, nikt nie wychodzi i nie informuje, dlaczego są te cięcia, jaka jest skala tych cięć w ochronie zdrowia dla Dlaczego? Co one mają przynieść? My się o tym wszystkim dowiadujemy pokątnie z artykułów prasowych. Tak więc myślę, że tutaj ta komunikacja społeczeństwa w zakresie cięć w ochronie zdrowia i w tym systemie budzi zaniepokojenie to jest u odbiorców, polityczne samobójstwo. U Tak, to jest polityczne, polityczne samobójstwo i myślę, że jest to jedna z tych rzeczy, która sprawi, że poparcie dla naszej koalicji zamiast rosnąć, to jednak spada, bo ona może my się pogodziliście, że przegrywacie. Nie, my się z tym nie pogodziliśmy, dlatego Lewica konsekwentnie mówi o tym, musimy zmienić system ochrony zdrowia, system finansowania. I nie znajdzie pan nikogo w Lewicy, mimo że jesteśmy lojalnym członkiem rządu, kto by powiedział: Podobają nam się cięcia i zgadzamy się z, tym, z taką formułą oszczędzania. Nie, nie podobają nam się cięcia, profilaktyka zwłaszcza w roku profilaktyki, powinna być na wysokim poziomie. Każdy pacjent powinien mieć poczucie, że bez względu na to, kiedy trafi, czy na początku, czy na koniec roku, czy na koniec kwartału do szpitala, to udzielona mu zostanie właściwa pomoc, że będzie objęty wszystkimi badaniami, a każdy zarządzający szpitalem powinien mieć absolutną pewność, że jeżeli będą nadwykonania, to nadwykonania będą stuprocentowo Opłacone, bo to, że są nadwykonania, to nie jest czyjeś wici się i chęć zarobku, to jest wynik potrzeby ze strony pacjentów. To jeszcze porozmawiajmy o wniosku o wolnym nieufności wobec minister klimatu Pauliny Henik-Kloski. Tutaj może mniej o kwestiach merytorycznych, a bardziej o Ale też są kwestie merytoryczne, więc Proszę. myślę, że, że też po stronie Lewicy... Też macie jest, zastrzeżenia? Są, są zastrzeżenia dotyczące pewnych, pewnych kwestii dotyczących ochrony ochrony środowiska. Tutaj y, Lewica ma bardzo dobre relacje i bardzo często reprezentujemy stronę społeczną, y, organizacje pozarządowe, które są sceptyczne wobec tych wielu osiągnięć y, y, pani ministerstwa, czy braku y, y, pewnych osiągnięć, czy realizacji. Ja sobie pozwolić zakresie... na komentarz. Tak. Nic dziwnego, że w Ministerstwie Klimatu praca nie idzie najlepiej, jeśli od ponad roku pani minister jest zajęta wszystkim w polityce, tylko nie pracą resortu klimatu. Najpierw wojnami w Polsce 2050, potem tworzeniem klubu parlamentarnego, a teraz jeszcze ochroną przed wnioskiem o wotum nieufności. No na pewno sytuacja polityczna pani, pani minister łatwa nie jest, bo te sprawy wewnętrzne, wewnątrzpartyjne ją zbyt mocno angażowały. Ja sama oczekuję, że ministerstwo m, m, m, zrobi coś z ochroną powietrza. Ja składałam w zeszłej kadencji ustawę odorową i na temat tego, w imieniu Lewicy, uh -huh. i na temat tej ustawy w ministerstwie rozmawiają, mają inną koncepcję. Pytanie, czy zaczną ją w ogóle w tej kadencji wdrażać, bo rzeczywiście... No właśnie um, wam, wam rok został. Tak, nam rok został, w związku z tym już jest naprawdę niewiele czasu, żeby pewne zmiany wdrożyć, A y, jeżeli chodzi o kwestie ochrony powietrza, ochrony wody, ochrony y, gleby, to jednak tutaj y, specjalnych podziałów politycznych nie ma. Raczej y, naciski oczekiwania społeczeństwa bez względu na to, czyimi są wyborcami, są jednoznaczne. Jak panią słucham, to myślę sobie, że byłoby dobrze, gdyby premier Donald Tusk nie żartował z tą rekonstrukcją w kwietniu 26 roku. Jak mnie pan słucha, to pewnie pan widzi wielką nadzieję, że nasz wynik wyborczy będzie taki, że będziemy mieli zasadniczo więcej ministerstw w przyszłym rządzie i będziemy mogli realizować w pełni naszą lewicową agendę. No dobra, przyjmuję ten unik, nie będę, nie będę, nie będę, nie będę drążył, ale tak się zastanawiam, bo skoro już tak o tym wspomnieliśmy, że to ostatni rok przed, przed wyborami, no takie nowe otwarcie chyba dla rządu by się, by się przydało, bo, bo powiedzieć, że buksujecie, to, to mało powiedzieć. No, rzeczywiście pewnie nowe otwarcie by się przydało, ale przydałaby się, przydałby się finał prac nad wieloma ustawami, nad wieloma zmianami, nad którymi pracujemy od początku, bo no, ja przypominam, że... Druga sprawa, też kamyczek do ogródka, ale nie tylko pani minister Heni Kloski, bo Odra jest na tabecie wielu, kilku ministerstw zmiana ustawy pana Grubarczyka też gdzieś tam utknęła. A co z tym stworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, Dol, bo to też chyba Dolina utknęło. Dolina Dolnej Odry no, też utknęła, no, ale tu mamy zdecydowane weto pana prezydenta. Tak, tak, ale minister tłumaczyła, że, że, że będziemy, zrobi to innymi metodami. Że zrobi to innymi metodami. Zamiast szukanie tych innych metod, innych wybiegów, no myślę, że Dolna Odra jest tak samo ważna jak cała Odra, więc kwestie E, zasadniczej zmiany, jeżeli chodzi o ochronę e, e, czystości polskich rzek, też można byłoby wprowadzić. I to niezależnie od tego, jak pan, mi, jak pan prezydent się zachowa. Pani tak sobie myślę, że wydźwięk naszej rozmowy jest tak pesymistyczny, że może o 8.22 zrobimy coś, żeby rozbudzić naszych Więc słuchaczy. ja powiedziałam, że rzeczywiście liczymy na to, że sfinalizowane zostaną pewne prace, znaczy większość tych prac, które się gdzieś tam w ministerstwie toczą, bo kiedy, jak nie teraz, sam pan powiedział, że został rok, za rok będziemy już w ogniu kampanii wyborczej, więc myślę, że trzeba się będzie chwalić wszystkimi sukcesami, a nie, Pytanie, mówić, czy będzie a, a nie mówić, dajcie nam władzę, to w następnej kadencji na pewno to doprowadzimy do ja no, końca. Na, na, na to się już niewiele osób nabierze. Myślę, że rzeczywiście trzeba będzie się chwalić, więc liczę na to, że ten... Ten finał w tym roku, pewne rzeczy zostaną absolutnie dopięte. Już. Ta ustawa o osobie najbliższej, to już trafiła do Sejmu? Ustawa o osobie najbliższej jest w pracach Sejmu. Jest, zajmuje się nią w tej chwili specjalnie powołana do tego komisja, więc myślę, że to już będzie finał, ale to nie zmieni sytuacji osób, które w tej chwili chcą pełnej transkrypcji um, aktów małżeństwa zawartych gdzie indziej w Europie. Ale mi się utrwalił ten cytat z premiera Donalda Tuska zimą 2020 24 roku. Nim zima się skończy, do Sejmu ustrafi projekt ustawy o związkach partnerskich. Czy premier wtedy mówił o likwidacji funduszu kościelnego? No tak, kościelnego. Ale pan premier w przypadku likwidacji funduszu kościelnego... Zaraz dojdziemy do wniosku, że cała, premier jest największym panułcowym rządu. Cała komisja, której rządowa, której przewodniczy pan Kośniak-Kamysz, też się zdaje się nie zebrała. chociaż I, i właściwie jedyne zmiany dotyczące Finansowania Kościoła, jedne propozycje zmian pochodzą od Lewicy. Ten swoje z całą zrobili. sympatią, co wypowiecie w tej przyszłorocznej kampanii wyborczej? Dajcie więcej głosów i szabel Lewicy, a <śmulny> wtedy, <śmulny> jak widzicie, Lewica te w swoich ministerstwach zmiany sukcesywnie wprowadziła. My się naprawdę możemy chwalić tym, co, co zrobiliśmy. Um, I w momencie, kiedy będzie nasza większa odpowiedzialność w ramach rządu, w ramach koalicji, na pewno więcej sukcesów będzie. Pożyjemy, zobaczymy to na koniec. Jeszcze panią podbytam, bo jest temat, który mm -hmm. zawsze emocjonuje do granic możliwości. To jest Donald Trump i jego kolejne. Działania. Nie mówię oczywiście o tym, co wydarzyło się w weekend podczas gali korespondentów, ale mówię o wszystkich potyczkach, które Donald Trump prowadzi ze światem. Premier Donald Tusk. Ostatnio fine... z kabareciarzami, tak? Tak, ostatnio z kabareciarzami, tak, z prowadzącymi wieczorne programy. W amerykańskich telewizjach premier Donald Tusk mówi w wywiadzie dla Financial Times, sugeruje, ja teraz sparafrazuję, nie możemy być jako Europa, jako Polska pewni, a amerykańskiej obrony, czy amerykańskiego zaangażowania w obronę Europy. Pani też podziela ten pogląd? Tak, ja podzielam ten pogląd, chociażbym go podzielać nie chciała. Myśmy się chyba wszyscy w moim pokoleniu, ale także w pokoleniu pana, pana redaktora, czy w ogóle wychowaliśmy w przekonaniu, że Amerykanie są takim strażnikiem, szeryfem światowego porządku i obrońcami demokracji. A niestety pan Donald Trump robi bardzo wiele, żeby pokazać, że na Amerykę liczyć nie można, że Ameryka w zasadzie mówi, że nasze interesy są najważniejsze, naszych sojuszników już niekoniecznie. W związku z tym no, to nie są kwestie tylko deklaracji pana Donalda Trumpa, ale kwestie też decyzji, które są podejmowane, bo my możemy mówić, że na przykład wojna na Bliskim Wschodzie uderzyła, uderzyła nas po kieszeni i nas jako Państwo bardzo dużo kosztuje w tej chwili regulowanie cen na rynku paliw w Polsce. To są te ogromne koszty, które sprawiają, że nie możemy dopłacać do innych bardzo ważnych kwestii, które są też o których też dzisiaj mówiliśmy na antenie. Bo gdzieś, gdzieś te pieniądze nam znikają, żeby niwelować skutki wojny. Ale my mówimy także o tych decyzjach, które dotyczą na przykład uzbrojenia. A poradzimy sobie bez Stanów Zjednoczonych? Minutach? Musimy sobie poradzić. W związku z tym to, co się wydarzyło ostatnimi laty w Europie i to tutaj trzeba oddać honor panu Donaldowi Trumpowi, że jego deklaracje, jego działania sprawiły, że rzeczywiście Europa po tych latach stagnacji i trochę liczenia na Amerykę em, wzięła się w garść i szuka tych e, własnych kart i między, temu, m, między innymi temu służy program SAFE, ale też e, indywidualne działania poszczególnych państw europejskich, które w tą obronność zaczęły i w, w własny przemysł zbrojeniowy inwestować. Anita Kucharska-Dziedzic, przewodnicząca klubu Lewicy, posłanka. Dzięki za naprawdę szczerą rozmowę. Dziękuję. Dobry godzina. Dwadzieścia 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.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 Autopromocja. To są informacje polskiego Radia 24. Minęła 8.30. Rafał Boguta, zapraszam. To element politycznej gry. Tak, niepewne stanowisko Polski 2050 w sprawie wotum nieufności dla minister klimatu komentuje Adam Bodnar. Senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości był pytany w radiowej jedynce o planowane na czwartek głosowanie wniosku opozycji o odwołanie Pauliny Henik-Kloski. Adam Bodnar zaznaczył, że nie wyobraża sobie, by członkowie koalicji poparli ten wniosek. Ja myślę, że to jest bardzo ryzykowne podejście i myślę, że to będzie podważało faktycznie dobre funkcjonowanie koalicji. I myślę, że czasami jest tak, że w tym, tym okresie przed głosowaniem dochodzi do różnych takich przepychanek. W końcu jednak albo się, nie wiem, wyjmuje kartę, albo się wstrzymuje od głosowania. Minister Paulina Henik-Kloska nie pojawiła się wczoraj w siedzibie Polski 2050, by przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności. Szefowa resortu klimatu spotkała się za to z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy zapowiedzieli, że zagłosują za jej pozostaniem na stanowisku. Początek prac nad przyszłorocznym budżetem i dyskusja nad pomocą dla Jastrzębskiej Służby Węglo Spółki Węglowej. To główne tematy posiedzenia rządu. Ministrowie rozpoczną obrady punktualnie o 12.00. W agendzie znajdzie się też projekt nowelizacji ustawy o podatkach od spadków i darowizn. Chodzi o przedłużenie zwolnienia z podatku darowizn przeznaczonych na likwidację skutków powodzi z września 2024 roku. W informacjach teraz Poznań i ewakuacja mieszkańców na osiedlu na Naramowice. Powodem było uszkodzenie gazociągu. Doszło do niego podczas prac ziemnych. W środku nocy swoje mieszkania musiało opuścić ponad 100 osób. Przyszła straż pożarna, zarządziła ewakuację. No i tak wyszliśmy. I o której to było? Ko po, po drugie, gdzieś przed nie, za 15 trzecia coś takiego. Krzyczeli, żeby ewakuować się, bo były jakieś problemy z gazem i tak dalej. Nie wiedzieliśmy gdzie. Później się okazało, że faktycznie ten prawdopodobnie przy tej nowej budowie... Ewakuowani zostali przewiezieni do pobliskiego kościoła. Służby zakręciły zapór z gazem. Z powodu incydentu wstrzymano ruch na ulicy Naramowickiej. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej w Indonezji. 84 osoby trafiły do szpitala, poinformowały lokalne władze. Do wypadku doszło wczoraj na stacji w mieście Bekasy w aglomeracji Jakarty. Pociąg dalekobieżny wjechał w ostatni wagon stojącego przy peronie składu kolejki podmiejskiej, przeznaczonego jedynie dla kobiet. Na razie nie jest znana przyczyna wypadku. Chwilę wcześniej ten sam skład miał zderzyć się z jadącą taksówką. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Już chyba możemy się pożegnać z porannymi przymrozkami, sprawdzę temperaturę na godzinę ósmą. Tak, nawet w Lęborku już 2 stopnie na, na plusie, więc przymrozki za nami. W ciągu dnia temperatura maksymalnie osiągnie 15 stopni, tyle będzie na zachodzie kraju, w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Na południu kraju od 13 do maksymalnie 14 stopni, tyle wskażą termometry na Opolszczyźnie. W centrum 12-11 stopni, tyle samo nad Bałtykiem, a na wschodzie od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni na Podlasiu, aż do 10 stopni na Lubelszczyźnie, z tym aż 10 stopni przesadziłem z pewnością, a jeśli chodzi o przelotne opady deszczu, to te możliwe na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Pomorzu, Kujawach i Mazowszu. I to nie tylko opady deszczu, ale także deszczu ze śniegiem. 8.34, najspokojniejsza i najbardziej merytoryczna część poranka, czyli komentarze ekspertów przed nami. Gość Polskiego Radia 24. Merytoryczna, bo z politykami jak to jest wszyscy wiemy. Szymon Rębowski z nami, serwis Mam Prawo Wiedzieć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. To co tam w wpalnie w polityce? No, gorący tydzień nam się Chińczyki chyba... Chińczycy trzymają się mocno. Przykuje, tak. Chińczyki to, to, to po pierwsze, a po drugie yy, jednak yy, głosowanie nad... Yy, no, w wobec dwóch yy, minis, ministerek rządu Donalda Tuska, to głosowanie nad losem Pauliny Haninklowski w czwartek yy, ministra zdrowia. Nie, nie wiem, czy już na tym posiedzeniu Sejmu, czy na, czy na kolejnym. Yy, natomiast no, te, te dyskusje trwają, więc to będzie test dla koalicji rządzącej, więc można powiedzieć, ta piłeczka trochę się przesuwa w tę stronę, bo poprzedni tydzień czy tygodnie jednak upłynęły nam chyba głównie pod y, y, kątem dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości mm -hmm. i, i dyskusji nad przyszłością Morawieck Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, czy w tej partii, czy w jakimś własnym ugrupowaniu, więc teraz chyba przez to, że jednak Sejm i te formalne kwestie y, to, to, i głosowania, to, to znowu rząd będzie musiał wykazać się pewną Musiałem jedność. się upewnić. Oba wnioski o wotanie ufności na tym posiedzeniu Sejmu no, no w właśnie. czwartek od 9 do 1040 dyskusja o Paulinie Henik-Klosce, a od 10.45 do 12.00 o ministerstwie Jolancie Sobierańskiej Grendy. To wtrącę swoje pytanie, czy to jest bardzo poważny problem dla rządu Donalda Tuska, bo też i chyba sam Donald Tusk widzi, że jest potrzeba jakiegoś nowego otwarcia. Nie wierzę, że ten kadr z napisem rekonstrukcja kwiecień 26 znalazł się zupełnie przez przypadek. Tak, no rozmawiamy o kadrze z, z filmu urodzinowego, zdeś, tak, Donalda tak. Tuska, w którym, w którym przypadkiem, choć właśnie raczej nie przypadkiem mogliśmy zobaczyć, że coś takiego jest zapowiadane, to na pewno Donald Tusk nie chciałby, żeby ta rekonstrukcja odbywała się głosami opozycji w trakcie e, posiedzenia e, Sejmu. Jeśli tak to zawsze jest, pamiętamy chociażby przypadek e, premierki to Szydło, która wygrała głosowanie nad nieufności a potem została zmieniona uh -huh. przez, przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwość. Więc jeśli tu szykuje nam się jakaś rekonstrukcja, to myślę w podobnym trybie. No jest to na pewno test dla Polski 2050 to głosowanie nad e, przyszłością Pośród... Test na lojalność. Test na lojalność, a z drugiej strony test na jakąś niezależność, bo to zawsze jest pewien problem, jak się wchodzi w taki polityczny clinch, jak z niego wyjść, to znaczy jak się licytuje, a Polska 2050... Próbuje w tej sprawie licytować, no to albo będzie musiała zachować się lojalnie, ale wtedy trochę te jej deklaracje no, krytyczne wobec ministry, prawda, zostanie z nimi bez pokrycia, albo, albo właśnie wykaże się pewną jednak nielojalnością w koalicji. Sytuacja jest dodatkowo trudna, bo oprócz powiedzmy merytorycznych ewentualnie zarzutów do ministry, są te kwestie, wydaje się chyba bardziej kluczowe w tym momencie, animozje personalne, to znaczy to, że jednak pełna Henikloska wyszła z Polski 2050, zabrała ze sobą połowę mniej więcej tego klubu. Wczoraj miało być spotkanie, znaczy była zaproszona uh -huh. na spotkanie przez klub, nie pojawiła się na nim. W no czwartek więc, kolejny klub. No więc tutaj no, mamy też takie przepychanki już nawet na takim poziomie, u kogo powinno się spotkać, odbyć to spotkanie, prawda? Szymon Hołownia deklaruje, że to Parlament sprawuje kontrolę nad rządem, w związku z czym to ministra powinna pofatygować się do klubu, do posłów, bo to oni mają prawda też mandat społeczny. Z jest strony ministra mówi, no, ja jestem ministrą, więc organizowałam spotkanie w ministerstwie, na którym byli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Lewicy. Mogli też pojawić się przedstawiciele Polski 2050. No więc ten spór narasta. no. W czwartek będzie musiał zostać jakoś przecienty, Oceniłbym rozwiązany. stan koalicji po dwóch i pół latach rządów jak stan małżeństwa po trzydziestu latach i partnerzy czekają, aż sąd w końcu orzeknie ten rozwód. No, ma małżeństwa... Z problemami, bo są też te małżeństwa 30-letnie, które myślę, że trzymają się lepiej niż ta koalicja po, po, po dwóch i pół roku. No tak chyba, tak chyba jest. Też ta sytuacja z ministrą zdrowia, ona może nie jest w niej politycznych emocji, no bo tam ministra zdrowia nie jest też polityczką, ale zdaje się, że słyszymy coraz więcej takich głosów, chociażby, nie wiem, ze strony tu akurat lewicy Anny Marii Żukowskiej o tym, że ten eksperyment właśnie od politycznienia Ministerstwa Zdrowia, tego, że wyszli z niej politycy, ale również no, z jakimś zapleczem eksperckim, bo chociażby wiceminister zdrowia ze strony Lewicy takie y, jakąś wiedzę o tym systemie miał. Ani ta kucharska y y dziedzic przed chwilą u nas w poranku mówiła, to nie wina Lewicy. Całą odpowiedzialność za ochronę zdrowia wziął na siebie premier Tusk. No tak, ale to... Po pierwsze znowu, nie służy do końca tej koalicji, kiedy jeden z partnerów tu w innym, jakby prawda, na innej płaszczyźnie i inny partner, tym razem Lewica mówi, to nie my, a z drugiej strony, no dopóki jest się w rządzie dopóki jest się w koalicji i w tym przypadku na tym posiedzeniu, jak rozumiem, będzie się głosować przeciwko wotum no, no tak. to się tę, tę, tę to odpowiedzialność oczywiście. bierze, więc, więc e, oczywiście zawsze największa odpowiedzialność jest na premierze, największym koalicjancie, ale chyba nie da się od tego tak zupełnie uczelnić. To uciec. jest właśnie polska logika polityczna. Mamy głębokie zastrzeżenia i nie podobają nam się działania minister zdrowia, dlatego zagłosujemy przeciwko jej odwołaniu. No ale tak czy siak zdaje się, że e, koalicja buksuje. E, koalicjanci sugerują mniej bądź bardziej wybrednie, że nie mają zbyt dużego wpływu na, na rządy czy też na decyzje podejmowane przez premiera Donalda Tuska i tak się zastanawiam kto pierwszy, kto pierwszy się wymiksuje z tej koalicji no chyba nikomu w tej chwili nie do końca zależy, znaczy, najbardziej ewentualnie mógłbym premierowi, znaczy bo przynajmniej politycznie, sondażowo koalicja jest, jest yy, najsilniejsza i no, ma pewność przekroczenia progu, ale w ogóle prawdopodobnie wygrałaby teraz wybory, to znaczy wygrała, to znaczy miała najlepszy wynik vota. niekoniecznie potem zdolność koalicyjną yy, no, te partie powiedzmy drogowe, jednak są w tej chwili pod progiem i, i PSL pewnie w trochę lepszej sytuacji, ale nie wydaje się, żeby były gotowe na, na, na szybkie wybory Podobnie Lewica balansuje wokół tego progu, więc chyba jednak też ten moment, kiedy jeszcze Włodzimie Szczerzasty jest marszałkiem i no, Próbuję prowadzić jak, jakiś rodzaj polityki nie wiem czy bardzo niezależnej od rządu, ale takiej no, z dużo większą swoją widocznością. Wydaje mi się, że ten, ten okres warto dla lewicy jednak przedłużyć. Więc tak naprawdę z drugiej strony opozycja no, prawa i Sprawiedliwość pewnie musiałoby głosować za, za skróceniem kadencji, gdyby była taka możliwość. A z drugiej strony no, ich sytuacja sondażowa polityczna też chyba w tej chwili no, bo, ale, nie jest ale może, może. Ja wiem, że to jest dyskusja akademicka. Czysto hipotetyczna, ale może kiedy jak nie teraz w przypadku nas Tuska. To znaczy, lepszych notowań koalicja obywatelska już raczej mieć nie będzie. To wszystko wydaje mi się zależy od, też od sytuacji takiej międzynarodowej. Wydaje mi się, że to, to, to, co pan redaktor powiedział, to znaczy, że koalicjanci tak sugerują, że nie mają wielkiego wpływu. To znaczy, że Donald Tusk, jeżeli jest jakiś rząd i on coś robi, yy, ale oprócz tego jest Donald Tusk, który prowadzi swoją pewną politykę, to znaczy sam wyznacza agendę związaną i to jest w dużej mierze agenda jakoś powiązana z agendą swoich przeciwników politycznych i, i, i pewna kontynuacja, znaczy związana z polityką mhm. bezpieczeństwa, prawda, ochroną granicy, to ostatnio wicepremier Sikorski taki na, na portalu X udostępnił taką grafikę, osiem sukcesów rządu i tam było wśród tych sukcesów wzmocnienie kontroli na granicy, w tym zawieszenie prawa do azylu, prawda, czyli, e, czyli to jest no pójście jeszcze krok, czy dwa, czy e trzy kroki dalej. organizacje pomocowe mówią, że jest gorzej na granicy niż było. No właśnie, pod względem, pod względem, pod względem, e, pod względem e, praw człowieka, no więc więc to jest taka, wydaje mi się, agenda premiera Tuska, który też, też związana z rozwojem gospodarczym, prawda, z Polską, opowiadaniem Polski jako kraj sukcesu, pewnymi inwestycjami, ale też taką deregulacją. Więc wydaje mi się, że trochę mamy taką dwu dwutorową tą politykę koalicji, znaczy jest jakby premier, jego otoczenie i polityka, i prowadzenie komunikacji powiedziałbym, no, poprzez platformy społecznościowe głównie, bo tam te filmy kolejne otrzymujemy, prawda, albo premier świętuje Rodzinę, albo akurat odwiedza jakąś rodzinę z prezentami, albo akurat jest spot z bardzo szybkim pociągiem, który tutaj został dziś uruchomiony, a, a z drugiej strony koalicjanci, którzy no, mają swoje jakieś takie agendy, one są nie do końca realizowane, próbują też pokazywać, że się starają, tak, czy Lewica chociażby, bo przecież Lewica zaproponowała reformy Finansowania systemu ale, ochrony zdrowia. Ale też Lewica tutaj ma kilka sukcesów no. na koncie, tylko to znowu są sukcesy, na które premier pozwolił Lewicy. Tak, one są związane głównie z Ministerstwem Pracy, nie są może taką pełną realizacją tej lewicowej agendy, ale częściowo na pewno są związane chociażby z Prawem Pracy, prawda, teraz z PIP-em. Pip, e, wcześniej jeszcze jakby mógł dorzucić do lewicowej agendy, jeszcze była kwestia in vitro, przywrócenia finansowania in vitro. No więc, no więc właśnie, podobnie. jak. A gdzie premierowi to nie po drodze, związki partnerskie, a aborcja, to tam zgody nie ma. No właśnie, albo premierowi, albo PSL-owi, prawda? Yy, mamy z drugiej strony Polskę 2050, która też yy, różne te mieszkaniowe chociażby yy, postulaty pcha, więc każdy koalicjant trochę okopał się w swojej, wydaje mi się, niszy i próbuje tę agendę tam popychać, też jakoś mniej lub bardziej związaną z ministerstwami, które ma. Natomiast no, nie powiedziałbym, żeby to była spójna polityka rządu, żeby rząd razem zbierał się i decydował w tym roku, prawda, Yy, zrealizujemy to, zajmiemy się tym, a w ogóle to na kadencji mamy taki plan, że takie cztery większe zmiany wprowadzimy. No to na miejscu Prawa i Sprawiedliwości powiedziałbym chłopaki i dziewczyny, bierzemy się w garść, bo yy, jedyne czym jesteśmy, yy, jedyna, jedyna nasza, jedyna siła tego rządu to nasza słabość. Ten rząd jest silny słabością opozycji. Yy, trochę tak. Yy, no na pewno... Na pewno ten rząd jakoś korzysta na tym, że ten układ po prawej stronie się zmienił. To znaczy zaktualizował się w trakcie wyborów prezydenckich i on jest jednak taki Prawo i Sprawiedliwość pod 30% wtedy, prawda, a obie konfederacje w sumie około 20%. No, to zupełnie nie jest odzwierciedlone mm -hmm. w składzie Sejmu, bo tam dominacja Prawa i Sprawiedliwości jest, jest bardzo duża, konfederacje w sumie no, mają... jest największym klubem w Sejmie. No tak, to, to po pierwsze, ale w sumie konfederacje mają niecałych prawda, 20, 20 posłów e tylko no pytanie, czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie jeszcze się tak zmobilizować? Bo wydaje mi się, że my obserwujemy ten, ten konflikt Mateusza Morawieckiego z innymi częściami Prawa i Sprawiedliwości. Miał już tyle odsłon, że tak koncentrujemy się na tych ostatnich. No ale przecież tak naprawdę ten spór trwa od mniej więcej połowy rządów, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam takie sceny, jak Marszałek Terlecki opowiada w Sejmie, że właściwie Ziobryści to już są poza naszym klubem, poza naszym rządem, zostaną wyrzuceni. A teraz Ryszard Terlecki będzie poza zapisem niż Ziobryści. Tak, no ale w tym sensie i to jest i się, wydaje mi się, jakiś 2020 rok, więc to jest 6 lat temu. Więc y, udało się ten spór jakoś jednak zasypywać, kiedy też no, była wspólne rządy. Wspólnota, y, celu. wspólnota celów. Teraz ona też jakaś jest, ale jest dużo trudniej Zdefiniowana. Sondaże są jednak dużo słabsze, więc znowu 50 mniej więcej posłów w Prawa i Sprawiedliwości czuje, że może w Sejmie się nie znaleźć kolejnym, a przypomnijmy, że już ich było około 50 czy 40 więcej w tym czasie największej świetności, więc to jest za chwilę będzie prawie dwukrotne w sumie zmniejszenie tego klubu, więc to na pewno nie ułatwia tych dyskusji personalnych. Mateusz Morawiecki okupuje się, okupuje się coraz, coraz, coraz lepiej, a jednocześnie no, cała koniunktura jednak też jest jakoś po stronie, wydaje mi się, prawicy. tak być może Te, jest... tej, tej bardziej prawej prawicy. Tej bardziej prawej prawicy, ale w ogóle prawicy. Być może wycie, porażka Wiktora Orbana trochę to zaburza, ale myślę o takiej w ogóle światowej koniunkturze, prawda, takim no, Donaldzie Trumpie, który jeszcze przed chwilą był, był, był triumfatorem. To na pewno pomogło Karolewina nawrockiemu. Być może się to zmieni do 2007 roku, ale... 27. roku, okay. natomiast wydaje mi się, że prawica w tej chwili może jakoś czuć, że jeszcze może się trochę właśnie... Mm, że tego miejsca jest dużo, więc że może się trochę y, poprzepychać y, między sobą. No pytanie, czy faktycznie to będzie dla, na końcu korzystne. To znaczy, czy te, czy, te, czy te przepychanki nie skończą się jednak tym, że, że Donald Tusk właśnie no, z tą swoją komunikacją, z tą swoją agendą będzie na tyle duży, że, że po prostu bardzo dużo posłów y, zdobędzie sam. No to co, na koniec? Będzie ta rekonstrukcja w tym tygodniu? Tym tygodniu, nie wiem, szczerze no mówiąc. Kwiecień, jakby nie patrzeć, kwiecień się kończy się za dwa dni. ale no wygranie głosowań dwóch w Sejmie, a to są trochę gorące nazwiska te dwa, minister zdrowia i minister klimatu. Trochę nie wiem, kogo rekonstruować. Jeśli a może zrekonstruować nie. ich przed głosowaniem i wtedy głosowanie będzie bezprzedmiotowe. Można, no wydaje mi się, że tutaj w przypadku Pauliny henning to jest jednak dość ryzykowne mm -hmm. od strony też centrum, prawda? Min min ministra zdrowia nie ma żadnego zaplecza politycznego, więc można zrekonstruować ją łatwo pod tym względem. No, pod... Można ją łatwo pod... zrekonstruować. Tak? Trochę trudniej pod, pod względem tego, że, że jest to autorski pomysł premiera, więc tutaj troszkę premier musiałby wziąć to na siebie i znaleźć jeszcze kogoś, kto chciałby wziąć na siebie. I przyznać, że koncepcja nie wypaliła. No właśnie, yy, a, a, ale jeśli chodzi o, o Paulina no ona pewnie ma jednak swoją pewną polityczną siłę. Nie bardzo dużą, bo znowu tych posłów nie jest bardzo dużo, ale są istotni dla koalicji, więc, więc no, ona myślę, że jest jednak zwornikiem tego, że centrum wciąż, wciąż w koalicji jest. Szymon Rębowski, serwis, mam prawo wiedzieć. Dzięki za wizytę w studiu o takiej powczesnej porze. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Do widzenia. 12,5 minuty pozostało do godziny 9. Karolina Cieślik-Jakubiak z nami. Iranistka. Dzień dobry. Zaproszenia. Halo, halo. Dzień, dobry dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziękujemy bardzo, że połączyła się pani z nami. No właśnie, czy w Iranie mamy już do czynienia z permanentnym zawieszeniem broni? Oczywiście nie mamy do czynienia z permanentnym zawieszeniem broni, ale widzimy, że faktycznie w ostatnich dniach zostały poczynione, powiedziałabym, takie chyba najbardziej definitywne kroki, jakie obserwowaliśmy w ciągu ostatnich już ponad 50 dni, no wciąż oficjalnie trwającej wojny jedynie li zawieszonej. Abbasarakci, czyli minister spraw zagranicznych Iranu złożył oficjalną wizytę dyplomatyczną w Moskwie, gdzie rozmawiał z Władimirem Putinem i nie jest to jedyna wizyta, którą Odbył on w ostatnich dniach, czy też nie jedyny kontakt dyplomatyczny, telefon. Widać, że faktycznie tam teraz coś się zmienia. W ostatnich dniach odwiedził również Oman. Jest również w bezpośrednich kontaktach. Dyplomatycznych z Pakistanem. Takie rozmowy miały też miejsce chociażby z Arabią Saudyjską, z Egiptem, a nawet z Francją, więc wydaje się, że jeżeli faktycznie dojdzie do wznowienia rozmów, bo o tym właśnie jest mowa, czyli o przywróceniu tej powiedziałabym aktywnej ścieżki dyplomatycznej między Iranem a Stanami Zjednoczonymi właśnie, to może jest nadzieja, że teraz odbędą się one jednak w sposób bardziej skoordynowany i z poparciem państw które będą temu zawieszeniu broni, może również w kształcie zaproponowanym przez Iran sprzyjać. To w takim razie, a czy, czy po stronie amerykańskiej też widzi pani, widzi pani takie ruchy, taką chęć? I, jeżeli chodzi o to, co w tym momencie widzimy i słyszymy ze strony Waszyngtonu, no to Donald Trump powiedział, że ten... Ta propozycja Iranu dotycząca nowego, a tak właściwie mamy pewne podejrzenia do tego, żeby myśleć, że starego ramowania tych rozmów nad przedłużeniem czy też rozmowami pokojowymi. Trump, Donald Trump mówi tutaj, że jest to wciąż może niewystarczające, że Irańczycy nie zaproponowali mu dostatecznie dużo. Warto powiedzieć, bo tutaj jedną rzecz wiemy na pewno, że Irańczycy zaproponowali, ażeby rozmowy na temat nuklearny, który dla Donalda Trumpa jest absolutnie priorytetowy, zostały przesunięte w jakiś sposób dalej, a żeby najpierw faktycznie obie reprezentacje państw usiadły i rozmawiały na tematy kluczowe, takie jak na przykład otwarcie ciśniny Ormus, a te tematy nuklearne zostały przesunięte dalej w najlepszym wypadku już po osiągnięciu trwałego zawieszenia broni czy też pokoju, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa. On mówi, że jest to niewystarczające, natomiast w tym momencie na pewno jest, czy też możemy się spodziewać, że może być pod większą presją dyplomatyczną niż był jeszcze niedawno. Ze względu właśnie na ten trud, który Abbas Arakci ponosi w tym momencie, rozmawiając z kolejnymi przedstawicielami państw, które może będą temu ramowaniu Iranu właśnie sprzyjać. Warto też tutaj wspomnieć, że jesteśmy chwilę przed kolejnym posiedzeniem kongresu które ma odbyć się 1 maja, podczas którego zadecydować mają kongresmeni właśnie, czy e, wojna z Iranem ma i może zostać przedłużona o kolejne 30 dni. No więc w tym momencie Donald Trump ma propozycję od Irańczyków, która mówiąc kolokwialnie trochę nad nim wisi. 1 maja kolejne posiedzenie kongresu. W związku z tym wydaje się, że jest czy też może być pod pewną presją, ażeby żeby do, tych, do tego stołu faktycznie z Irańczykami usiąść. Tylko zastanawiam się, na ile te wszystkie rozmowy albo zapowiedzi rozmów, na ile to są ruchy pozorowane, a na ile ruchy prawdziwe. Bo być może jest, tak ja się przychylam, to jest moje, moja hipoteza, że tak na dobrą sprawę może wcale nie będzie po, porozumienia pokojowego. Może po prostu to, to, to zawieszenie broni, będzie tak przeciągany w nieskończoność, aż opinia międzynarodowa zapomni o tym, że nie ma trwałego rozejmu, trwałego pokoju. Szczerze mówiąc, ja również widzę to jako jedną z bardzo możliwych opcji, czyli takie faktyczne przedłużenie tego zawieszenia broni i przedłużenie, aż w końcu również my przestaniemy się tym interesować i przestaniemy to obserwować. Wydaje się, że tutaj absolutnie kluczową rzeczą dla obu tych państw w tym momencie jest jaki kształt tym zawieszenia broni miałoby mieć miejsce i w jakim miałoby się odbyć i czy ono się trochę powiedziałabym, no tutaj przede wszystkim jeżeli chodzi o ciśniny Ormus czy trochę, że tak powiem, uzusem i praktyką e, tego zawieszenia broni będzie, że na przykład w coraz większym stopniu e, ten transport przez Ciśninę Ormus miałby zacząć działać e, w sposób, e, powiedziałabym, o wiele bardziej płynny. No i czy zostanie zdjęta blokada z irańskich portów, które w tym momencie też na pewno Irań, Irańczykom są e, solą w oku, bo uniemożliwiają... E, zaopatrzenie chociażby tak podstawowych y, y, dla działania państwa y, rzeczy, jak y, chociażby leki. Ale tak, wydaje mi się, że jak najbardziej to również jest możliwość. Pytanie tak właściwie brzmi, co wydarzy się w ciśnienie Ormus w te najbliższe dni. Czy tych statków będzie tam więcej, jakie statki będą tam wpływać i w jaki sposób i czy ewentualnie dalej będą w jakiś sposób poddane presji czy zmuszone do tego, żeby uiszczać opłatę za przepłynięcie. Tak? A ta opłata za przepłynięcie w tym momencie jest uiszczana z tego, co dobrze zrozumiałam, albo w walutach krypto, albo w iłanach. Zastanawiam się też, jak wygląda właśnie sama sytuacja w cieśninie Ormus, bo ten, ta blokada Blokada tego rejonu świata trwa już który drugi miesiąc, jeśli dobrze liczę, te, prawda? Te. Tak, drugi miesiąc te, te. od 28 lutego. Pytanie, czy z czy biegiem tego czasu szczególnie państwa azjatyckie już nie, nau, nie, nauczyły sobie, nie nauczyły się sobie radzić z tym kryzysem, z tym problemem? To znaczy, czy przedłużanie tej, tej blokady nie spowoduje, że jednak znajdą się alternatywne źródła dostaw mm -hmm. czy sposoby dostaw? Mm -hmm. To chyba trochę zależy y, od państwa faktycznie, bo jeżeli mowa na przykład, najpierw przejdźmy do powiedzmy sobie krajów Zatoki Perskiej, mm -hmm. y, które mają problem z eksportem. Tam faktycznie, chociaż nie na skalę, która byłaby jakkolwiek ekwiwalentna, y, otwartej ciśnienie Ormus, faktycznie zostały wdrożone już takie alternatywy, ale tak jak mówię, wciąż nieekwiwalentne, jak chociażby transport drogą lądową, co jest oczywiście o wiele dłuższe i droższe, no i nie aż tak efektywne. Jeżeli chodzi na przykład również o sam Iran, to on też nie jest całkowicie zamknięty w tym momencie tą blokadą e blokadą e, s, swoich portów przez e, Amerykanów, ze względu na to, że on również ma jeszcze do dyspozycji drogi lądowe, jak chociażby drogę lądową do Chin, która ta, taki kluczowy projekt, jeszcze nieoficjalnie powiedziałabym, przynależne owi ale taką drogę lądową przez Turkmenistan czy Kazachstan do Chin właśnie ma przejście e, graniczne z Turcją, takie, taką bramę do Europy w Bazargon. E, jeżeli zaś chodzi o państwa e, Azji Południowo-Wschodniej, to tu problem jest o wiele większy, bo tam alternatywy, która byłaby w stanie jakkolwiek odpowiedzieć na potrzeby konsumpcji, czy to cywilnej, czy przemysłowej tych surowców energetycznych, dalej nie ma. Więc jeżeli miałabym wskazać, oczywiście po samych państwach bezpośrednio w wojnie biorących udział, te najbardziej, Poszkodowane rejony świata, to byłaby to właśnie Azja Południowa Wschodnia, która nie jest w stanie w tym momencie sprostać swoim potrzebom energetycznym. Także zależy od państwa, odpowiadając na pana pytanie. Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka. Następnym razem zapraszamy do studia serdecznie. Bardzo dziękuję Bardzo za rozmowę dziękuję. i za pani, za pani wiedzę. Dziękuję także państwu za wspólny poranek z Polskim Radiem 24. Duet Małgorzata Żochowska i Zabajda już się szykuje do przejęcia anteny od godziny dziewiątej do dwunastej będą z państwem obie panie, a ja za dzisiejsze wydanie dziękuję Rafałowi Wardzyńskiemu, Szczepanowi Pawłowskowi, Mateuszowi Dziekońskiemu i państwu do usłyszenia, dobrego dnia. Reklama.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 Ceny XXL w MediaExpert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Po reklamie.